Jest dziewiętnasta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc. Beata Stylińska, zapraszam na autorski wybór fragmentów wypowiedzi, które padły dziś na naszej antenie, czyli... Pogłosy. 13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia blisko 22 tysiące polskich jeńców zamordowanych przez NKWD wiosną 40 roku. Ustanowione przez Szejm Rzeczpospolitej Polskiej święto przypada w rocznicę ujawnienia przez Niemców w 1943 roku masowych grobów w Katyniu. Dziś na antenie wysłuchaliśmy niepublikowanego dotąd wywiadu z Andrzejem Wajdą, w którym reżyser odnosi się do swojej biografii. Kiedy się zaczęła wojna, ja miałem 13 lat i ojciec mój nie wrócił z wojny i wiedzieliśmy tylko jedno, że jest w sowieckiej niewoli. A to dlatego, że przyszedł list ze Starobielska, że jest w obozie w Starobielsku. Rzecz polegała na tym, że Sowieci zatrzymali oficerów, mhm. natomiast niższe rangi i żołnierzy wypuścili Zgodnie pewnie z umową niemiecką, dlatego że przecież e, Stalin i Hitler podzielili Polskę na połowę e, i w tym sposobem, mój znalazł się w sowieckiej niewoli, chociaż przecież nie walczył z sowiecką armią, tylko w, w, walczył z Niemcami. I zdążył jeszcze przysłać ostatnie swoje pieniądze, które dostał jako garzę oficerską, mojej matce. To nam pozwoliło przetrwać pierwsze e, miesiące wojny. I straciliśmy całkowicie jakikolwiek kontakt z moim ojcem. Nie wiedzieliśmy nic o ojcu, bo nie było żadnych dalszych kontaktów. Dopiero w 1943 roku Niemcy ogłosili niespodziewanie zupełnie, będąc już oczywiście w wojnie ze Związkiem Radzieckim, że odkryli groby oficerów w Katyniu. To był fragment wywiadu, jaki z Andrzejem Wajdą przeprowadziła w lipcu 2016 roku Renata Baumę. Szalone rzeczy należy robić w zgodzie ze swoim sercem. Tak Nikola Kołodziejczyk podsumował swoją wypowiedź w związku z galą muzyki jazzowej, która odbyła się wczoraj wieczorem w Muzeum Historii Polski. Już po raz drugi gala ta poświęcona była tylko muzyce jazzowej.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 Rafał Skomski, prawnik, wydawca, pisarz, jest bohaterem zapisków ze współczesności w tym tygodniu. Był wiceministrem kultury, dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego, wiceprezesem Polskiego Radia. Dziś na emeryturze jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Studiuje też historię rodów, które stworzyły jego rodzinę. Oto jak wspominał swoje dzieciństwo. Pewnego lata zawitała do nas babcia Zofia, a ojciec chciał, żebym popisał się przed nią jazdą konną. Przyprowadzono mojego ukochanego konia, zacząłem robić rundkę wokół trawnika, ale w pewnym momencie mój kochany Fryc zatrzymał się, pochylił łeb i ja przeleciałem mu przez szyję, przez głowę na żwir. Ojciec pocieszał mnie, że każdy dobry jeździec musi raz spaść z konia. I ta życiowa uwaga bardzo często mi się przypominała jako otucha w trudnych, życiowych chwilach. Najłatwiej osadzić jest wspomnienia, łącząc je z jakimiś ważnymi, a znanymi wydarzeniami. I takim wydarzeniem niewątpliwie był festiwal Młodzieży i Studentów, rok 55, a więc miałem nieco ponad 4 lata. Pamiętam, że to mi utkwiło w głowie, tak samo jak utkwił mi moment, jak z ojcem przechodziliśmy przez którąś z ulic w Warszawie. On trzymał mnie za rękę, a ja na moment zatrzymałem się, jak wmurowany, bo zobaczyłem Młodego chłopaka o ciemnej, żeby nie powiedzieć czarnej, całkowicie karnacji. Niewątpliwie było to spotkanie związane z tym festiwalem. Zapisków Rafała Skąpskiego można słuchać codziennie do końca tygodnia o godzinie 12.45. Aleksander Dębicz, pianista, kompozytor i aranżer opowiadał dziś na antenie o przygotowywanym przez siebie koncercie w Muzeum POLIN. Kulminacją wieczoru będzie wykonanie kompozycji Dębicza Yellow Defi Defiodil, napisanej specjalnie na 83. rocznicę wybuchu powstania. To jest chyba trzecia taka moja duża, ważna dla mnie kompozycja, która upamiętnia ważną rocznicę. W związku z tym jest to prestiżowa sytuacja, ale też taka dla mnie jako artysty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 w kilku katedrach w Polsce, a teraz właśnie utwór Yellow Daffodil na rocznicę powstania w getcie, no jestem zaszczycony. Zawsze staram się y, tak podchodzić do tego typu utworów, że właśnie nie jest to muzyka historyczna i ja nie nawiązuje wprost do stylów. Bardzo unikam takiego y, oczywistego patosu, tylko wybieram sobie jakiś taki temat, który jest powiązany yy, i on jest dla mnie ważny jako kompozytora. W przypadku utworu Yellow Daffodil, czyli Żółty Żonkil, ja tutaj y, postanowiłem zmierzyć się z tematem uczuć w sytuacji zagrożenia. Koncert Aleksandra Dębicza i Orkiestry Sinfonia Warszawia w Muzeum POLIN 19 kwietnia w rocznicę powstania w getcie warszawskim. Na tym kończymy Beata Stelińska. Już za chwilę moje miejsce zajmie w studiu Marta Strzelecka i jej gość. Autopromocja Legendarni artyści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 Autopromocja. Tu program drugi polskiego radia zbliża się 19.10. O wszystkim z kulturą. Witają Państwa Aldona Łaniewska-Wołk, wydawczyni dzisiejszej audycji, Magdalena Wojtulanis, która realizuje teraz nasz program. I mówiąca te słowa Marta Strzelecka, a gościmy reżyserkę, scenarzystkę, również Annę Maliszewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Nagradzany film fabularny Tata, seriale Infamia, Będziemy Mieszkać Razem, a także najnowszy, Piekło Kobiet. To są tytuły, które przychodzą do głowy, kiedy mowa o Annie Maliszewskiej, ale jest też wiele krótkich filmów, teledysków, reklam, które... Doskonale znamy, albo widzieliśmy, ale nie zawsze wiemy, że to właśnie ona je wyreżyserowała, stworzyła. To teledyski takich artystów jak Dawid Podsiadło, Maria Peszek, dawniej zespoły Hey, Sisters. Teledyski nagradzane Fryderykami, Jochami, wpisane już na stałe w polską kulturę popularną. Z wykształcenia Anna Maliszewska jest dziennikarką, ale również po studiach na Uniwersytecie Warszawskim właśnie, jeśli chodzi o dziennikarstwo, ale też jest absolwentką Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Prawdopodobnie, o tym być może porozmawiamy, wielką szkołą reżyserskiego warsztatu była dla niej praca właśnie nad ponad 100, jak przeczytałam teledyskami, a także współpraca ze stacjami muzycznymi, nieistniejącymi już albo nieistniejącymi w tej formie, w której istniały kiedyś jak MTV. A teraz możemy oglądać, dostępne są już wszystkie odcinki, Piekło Kobiet. W reżyserii właśnie Anny Maliszewskiej. I po tym długim wstępie chciałabym porozmawiać właśnie o tym y, ostatnim wymienionym przeze mnie tytule, y, bo wydaje mi się, że to jest y, teraz dla ciebie taki czas y, zbierania opinii, rozmów y, z publicznością. Y, być może właśnie teraz dowiadujesz się jak y, ten serial jest odbierany, jakie wywołuje reakcje, czy tak jest? Tak jest. Sporo ludzi do mnie pisze. Yy, piszą do mnie osoby, które znam, ale też odzywają się do mnie osoby całkowicie mi nieznane. Yy. Zazwyczaj do mnie odzywają się osoby, które gdzieś tam ten serial poruszył. Rzadko trafia się osoba, która e, pisze do mnie lub odzywa się i mówi proszę pani, co się pani stało? Czy pani upadła na mózg? E, raczej, a wiem, że te opinie również e, e, są, na szczęście nie trafiają do mnie bezpośrednio. E, na przykład wczoraj zadzwoniła, no, zadzwoniła do mnie na Messengerze dziewczyna która e, pracowała m, w pionie scenograficznym i kostiumowym i powiedziała mi, że dwa lata temu e, postanowiła zerwać e, z tym życiem i poszła do szkoły medycznej i pracuje jako pielęgniarka, e, a jej mama była położną. I em, piekło kobiet y, poruszyło ją niesamowicie, ponieważ każdego dnia widzi takie y, sceny i spotyka się z takimi kobietami, które przeżyły to wszystko w szpitalu. I y, y y, że tak mało się o tym mówi i tak bardzo się... E, nabiera wody w ustach lub stara, stara się mówić o tym bardzo tak milutko, grzecznie i omijając um, przeróżne sprawy. I ta rozmowa wczoraj bardzo mnie poruszyła sobie. Pomyślałam, że mm, chciałam mówić odważniej, pokazywać rzeczy mocno. E, i mm, i dobrze mi y, jest tym, że jednak to trafia do, do ludzi, do kobiet, którzy y, no, czują się w tym poruszeniu, czują, że to jest ważne i że to do, gdzieś wyraża ich głos. To trudno aż uwierzyć, prawda, że współcześnie rzeczywiście tak wiele spraw jest przemilczanych, hmm. że... Y, Wydawać by się mogło, że y, tematy, których dotyczy piekło kobiet, y, w tej historii pojawia się i przemoc, y, i aborcja, y, i nielegalne usuwanie ciąży, y, że to są tematy, które gdzieś y, istnieją w mediach, a jednak rzeczywiście w takiej opowieści serialowej to jest y, bardzo poruszające i dzięki temu nawiązuje się dialog pomiędzy mm -hmm. twórcą a a odbiorcami, ale ty sama Opiekle Kobiet pisałaś na swoim profilu społecznościowym, że to jest historia o milczeniu, o tym, co się dzieje, kiedy zaczynamy mówić. Ale dodałaś też, że reżyserowałaś ten serial z myślą o swojej córce, o mamie, o naszych córkach, czyli tych, które y, przyjdą po nas, które mhm. będą żyły jeszcze y, za wiele, wiele lat i o tym, jak długo można milczeć. Chciałam, żeby ta opowieść stała się przestrzenią do rozmowy o tym, w którym miejscu są dziś kobiety i o decyzjach, które rzadko są czarno-białe. Mhm. Z tego, co mówisz, to chyba rzeczywiście się udało. I tak, i nie. Dlatego, że... Mm... Yy, serial dotyka bardzo trudnych tematów, które dzielą ideologicznie Polskę na pół. Yy, I bardzo trudno jest zacząć rozmawiać o tym, ponieważ kurtyna jest tak mocna, tak szczelna, yy, że bardzo trudno przez nią przejść. Ja na przykład jestem w takiej sytuacji, w której właśnie pisałam tutaj o swojej mamie i o swojej córce. Nie za dużo chcę mówić o swojej rodzinie, ale moja mama jest y, działaczką ruchów pro-life, a moja córka jest działaczką przeciwnej y, strony. Y, ja stoję pomiędzy nimi takim okrakiem y, i rozumiem jedną i drugą y, i dokładnie rozumiem... To, z czego biorą się ich wybory, z czego bierze się ich, ich, z czego biorą się ich poglądy i tak jak jedna z nich mówi, na przykład, aborcja jest taka, a druga mówi, aborcja jest taka, to ja mówię, aborcja jest. No i teraz coś musimy z tym zrobić i była od zawsze. i to, co starałam się, bo te, te piekło kobiet nie jest tylko aborcji. To jest taki temat, który jest najbardziej ostry i najbardziej denerwujący dla wszystkich. I najbardziej dzielący i najbardziej moralnie, szczególnie w Polsce, drażliwy. Ale starałam się, żeby w tym serialu to było wyważone, naprawdę. Że jeżeli mówimy, były w w dwudziestoleciu międzywojennym nielegalne aborcje, to one po prostu były i były straszne i kobiety przez nie umierały. E, i, i, i, i, I warto na to spojrzeć i warto się zastanowić, co się dzieje, kiedy są nielegalne aborcje i kobiety przez nie umierają i idą do więzienia. E, ale to nie jest serial o tym, czy aborcje są dobre, czy nie dobre I czy ich chcemy, czy nie chcemy. Nie wiem, czy e, e, tak. wiesz, o co mi chodzi. W którym miejscu stoję tej całej sytuacji? Tak. Y, to jest też opowieść o więziach społecznych, o, o braku tych więzi, czy zrozumienia, o, o wspólnocie, braku wspólnoty, o podziałach. Tak. Ale e, wspomniałaś o rodzinie, o swojej rodzinie i wrócimy jeszcze e, do piekła kobiet, e, natomiast wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że e, to jest temat, którym jak mi się wydaje, w swojej twórczości filmowej, serialowej zajmujesz się cały czas w mniejszym lub większym stopniu. Zadebiutowałaś jako reżyserka filmowa krótkometrażowym Pokojem Szybkich Randek, który, przypomnimy dla słuchaczy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdenis zdobył Nagrodę Publiczności. To było już dosyć dawno, ale może się właśnie wydawać, że właśnie wtedy zaczęłaś w pewnym stopniu Wyznaczać kierunek tych swoich mm -hmm. opowieści filmowych, bo to przecież jest też historia y, o y, tworzeniu y, rodziny, o tworzeniu relacji, o tej y, chęci, y, mimo beznadziejnej sytuacji w związku, y, założenia rodziny y, z dzieckiem. Takiej chęci walki o miłość. Mm pomimo wszelkich y, przeciwności. I tutaj akurat to dziecko jest jak gdyby trochę instrumentalnie u, u, użyte. Jest ta y, y, chęć posiadania dziecka y, po to, żeby y, spoić miłość. Więc jest to w pewnym sensie ale, o, o miłości, ale też o systemie. O tym, żeby ten system rodzinny się trzymał za wszelką cenę, żeby móc czuć się bezpiecznym. Ale jednocześnie jest to opowieść o zakochaniu, prawda? To wydaje mi się ciekawe i też nie czarno-białe. Mhm. No tak. Tak, jest to, jest to historia bardzo młodej pary, która bardzo się kocha i mężczyzna trafia do więzienia w, w związku z mm, popełnionym przestępstwem, ale to był wypadek samochodowy, który on spowodował będąc nieszczęśwym, więc to nie jest historia o mm, jakimś y, y, złoczyńcy, że tak powiem, tylko teoretycznie taka, która może się przydarzyć y, y, wszystkim młodym osobom y, i... Y, Natalia, czyli żona, właśnie bardzo walczy o tą miłość. I walczy w ten sposób taki, że, że, że chce go zatrzymać i chce, chce, chce zatrzymać ich relacje właśnie poprzez dziecko. I właściwie ten temat w takiej czy innej formie można by było przypisać do różnych tytułów mm -hmm. twoich filmów czy seriali. Też będziemy do nich wracać, ale... Dlaczego to jest dla Ciebie ważny temat? Dlaczego rodzina, wielokrotnie też powtarzałaś w wywiadach, taka rodzina, która nie jest złożona z, to było przy okazji filmu Tata, z osób, których wiążą więzy krwi, tylko mm -hmm. relacja zbudowana na bliskości, niezależnie od tego, czy jest się z kimś spokrewnionym. To jest temat dla Ciebie istotny. Dlaczego tak jest? Ja się nad tą rodziną zastanawiam i z nią dyskutuję prawdopodobnie od dzieciństwa i od, od zawsze. Sama wyrosłam w bardzo malutkiej rodzinie, bo byłyśmy tylko ja i moja mama. W związku z tym zawsze wszystkim zazdrościłam tych dużych y, rodzin, tych wielkich spotkań rodzinnych, y, tych kuzynek y, i wychowywania się razem, biegania razem po ogrodzie. Y, i jak spotkałam swojego męża, który też był mm, z bardzo malutkiej rodziny, też tylko ze swoją mamą się wychował, bardzo chcieliśmy mieć rodzinę i bardzo chcieliśmy ją stworzyć właśnie taką, w takiej poszerzonej formie. W związku z tym staraliśmy się, żeby nasz dom był zawsze otwarty, żeby było wokół nas dużo przyjaciół, żeby dzieci wychowywały się w, z przyjaciółmi, ponieważ też nie mamy braci i sióstr. I myślę, że gdzieś zawsze czułam ten brak i taką potrzebę mocnych więzów z innymi ludźmi, a przez to, że i musiałam to sobie sama stworzyć w pewnym sensie. Bardzo dużo jest negocjacji z tym związanych i nie jest to proste i ludzie, nie, i związki z ludźmi nie są proste i myślę, że to jest jedna z najtrudniejszych Rzeczy, którą przeżywam w swoim życiu, to znaczy tworzenie więzi z ludźmi, próbowanie utrzymania ich i budowania ich w sposób taki, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie, dobrze i nie skrzywdzili się w tym nawzajem. Ale wcale ta rodzina nie jest prosta i wcale te więzi też nie są takie super, bo czasami nas więżą te więzi. W związku z tym to jest przez cały czas negocjacja. To też dodatkowe utrudnienie prawdopodobnie, praca na planach seriali i filmów, prawda, to, to nie jest takie proste budować taką codzienność w rodzinie i spełniać się jako matka. Dlatego zaczęłam pracować w filmie bardzo późno. No właśnie, no właśnie. To porozmawiajmy o tym, bo zanim y, przyszedł film, zanim pojawiły się seriale, y, zajmowałaś się teledyskami i reklamami i wydaje mi się to bardzo ważnym etapem y, w twojej drodze twórczej. Y, nie mogło być inaczej, bo zazwyczaj to, co robimy dosyć długo ma wpływ potem na język, jakim, jakim się posługujemy w, w późniejszych latach. Ale e, czy, czy wtedy, kiedy e, zaczynałaś współtworzyć te stacje muzyczne, o których wspomniałam na początku, e, to była druga połowa lat 90. To był też dosyć specyficzny e, czas, jeśli chodzi o e, startowanie w, w zawodach e, twórczych, e, związanych z telewizją, z dziennikarstwem. E, co tobie dał ten czas? Bo wydaje mi się, że to był taki czas, w którym myśleliśmy, że można spróbować bardzo wielu różnych rzeczy, że właściwie można zrobić wszystko, co się, co się chce, jeśli tylko człowiek się postara i pójdzie właśnie w tym kierunku, który sobie wymyślił. No mi się właśnie tak wydaje, że tak było, że bo, bo drzwi były dużo szerzej otwarte niż teraz i chciałeś być dziennikarzem, proszę, chciałeś pracować w telewizji, proszę. Było to łatwe, a jak już znało się język angielski dobrze, no to już w ogóle sky is the limit, można było robić wszystko tak naprawdę. I myślę, że nasze pokolenie gdzieś tam bardzo na tym skorzystało i jeżeli udało się znaleźć coś, co się lubi, to była to wielka możliwość, wielki dar od losu, żeby, żeby się w tym spełnić i się samemu uczyć tego kształtować, ponieważ te lata 90. późne, to był taki czas, kiedy no, ja byłam bardzo, bardzo młoda e, i byłam dzieckiem w zasadzie i już mogłam robić rzeczy, e, ale też nie było się tych rzeczy można gdzie, gdziekolwiek nauczyć. Uczyło się w pracy. I uczyło się w pracy. I uczyło się w pracy, ponieważ wszystko było nowe, wszystko się zaczynało. Był jakiś taki niesamowity ferment, takie poczucie, że my tutaj robimy, tworzymy, że to jest wszystko takie wspaniałe. Nie wiem, czy ty też tak czułaś, a, ale ja czułam, że w ogóle i, i, to, to energia rozsadza Warszawę, rozsadza nas. Um, nie czułam też żadnych ograniczeń, ani w sobie, ani w tym świecie, który mnie y, otaczał. Udało mi się trafić do stacji muzycznych, w których tak naprawdę zatrudniono bardzo, bardzo młodych ludzi, naprawdę bardzo młodych ludzi, dano im zabawki w postaci kamer, montażu y, i pieniędzy. Y, zapłacono nam dobre pensje i... Y, y, y, Oczywiście bo, bo, musieliśmy robić jakieś rzeczy w ramach pewnych rzeczy, ale tak naprawdę bardzo dużo mogliśmy eksperymentować i bardzo stawiano na naszą kreatywność. I tam nauczyłam się korzystać z kreatywności i nauczyłam się mieć zaufania do swojej głowy i do swoich pomysłów i do pomysłów innych ludzi, z którymi pracowałam i cieszyć się tym straszliwie. Chociaż y, jednocześnie był to y, świat dużo bardziej analogowy niż y, współcześnie. Może paradoksalnie właśnie dlatego te, te, ta wyobraźnia miała większe pole do popisu. No bo światem analogowym był też takim światem, że tak jak dzisiaj każdy jest w stanie być twórcą cyfrowym z komórką w ręku i e, programem do montażu w telefonie, tak wtedy było to niemożliwe, więc czuliśmy się bardzo wybrani e, i też e, czuliśmy się wyjątkowi e, więc e, i mogliśmy się na tym skupić. To była jakaś nasza najważniejsza rzecz w życiu. Te stacje muzyczne, to rzeczywiście było coś takiego, co było czymś wyjątkowym również dla odbiorców. Stworzyłaś tych teledysków na pewno sporo więcej niż, niż 100, jak mi się wydaje, bo ta, bo ta liczba ponad 100 pojawia się w, w różnych latach w, w twoich biogramach. I... To był też specyficzny język opowiadania historii, prawda? Coś, co też prawdopodobnie odkrywałaś dla samej siebie. Jaki to miało wpływ na przykład na pracę nad pierwszym filmem? To doświadczenie. Nad pierwszym filmem miało to taki wpływ, że chciałam zrobić coś, co nie wygląda jak teledysk, co nie jest teledyskiem. I w czym są dialogi. W czym jest, są dialogi, w czym jest dużo dialogów. Chciałam, żeby ludzie do mnie mówili, przeżywali prawdziwe emocje i żeby były bardzo długie ujęcia, które się nie kończą. I żeby było jak najmniej montażu i yy, w ogóle chciałam zrobić coś kompletnie innego. Jakby mm. to było takie i żeby w ogóle nie, nie, nie musiało być to w żaden sposób efektowne. I speł spełniające jakąkolwiek funkcję. Więc to, to, było, to było tak. Ale z drugiej strony, cała praca przy teledyskach dała mi ogromne uwrażliwienie na zdjęcia, na plastykę, na, na pracę z obrazem na scenografię, kolor, światło. To był jakby świat, w którym się e, poruszałam. Na ruch, ruch sceniczny, tempo montażu, pracę wewnątrzkadrową z e, z inscenizacją, tempem, muzyką. Montaż też, prawda? Montaż. Potem. Co więcej, ja najwięcej się uczyłam od swoich kolegów i koleżanek, z którymi pracowałam. Od operatorów, którym najwięcej zawdzięczam. Od montażystów, z którymi uwielbiałam pracować. Od kostiumografów, czy też ludzi, którzy robili ze mną scenografię. Jakby uczyłam się od nich wszystkich języka filmowego. Jak w szkole, naprawdę, jak w szkole. I myślę, że to rzeczywiście ukształtowało mnie bardzo i mogę z tym rozmawiać. Wiesz, albo to wybierać, albo temu zaprzeczać i to odsuwać od siebie i gdzieś na tej, na tej osi się poruszać. Z drugiej strony, im więcej robiłam teledysków, tym one bardziej zaczęły być fabularne. To znaczy mnie, zauważyłam, że przestała mnie interesować, tak jak na początku interesowała mnie bardzo forma. Pierwszy mój teledysk był animacją poklatkową praktycznie. Bardzo mnie interesowały te animacyjne rzeczy i, i, i wizualne takie bardzo mocno. A potem zaczęłam iść w stronę opowiadania historii i to opowiadanie historii w trzech minutach. To był też pewnego rodzaju taki, e, taka dyscyplina. Jak tu opowiedzieć historię, która jest w, trwa trzy minuty, jest wizualna, dokładnie jest precyzyjna i jeszcze, co jest najważniejsze, niesie ze sobą emocje, no bo inaczej nie przeżyjemy tego klipu. I myślę, że te nagrody, które dostawałam właśnie wynikały z tego, że te teledyski niosły emocje, że niosły jakieś przeżycie. Um, I też były bliskie doświadczeniom ludzi tego czasu. Były też filmami krótkimi, często po krótkimi prostu filmami. fabułami też tak, tak. naprawdę. Te, te właśnie nagradzane, takie jak y, teledysk Sisters mhm. ten, który się dzieje w więzieniu. Motyw zresztą wydaje mi się powracający w jakimś sensie, potem w pokoju szybkich randek. Tak także to na pewno musiało mieć wpływ na język, jakim się posługujesz ale tempo pracy które teraz jest wpisane w ten twój proces jest zupełnie inne, prawda? To, to jest chyba zupełnie inaczej rozpisane na kolejne miesiące czy lata nawet w przypadku filmów. Tak. Wtedy pracowałam dużo i szybko Potem po teledyskach zaczęłam również robić y, reklamy, bardzo długo je robiłam. I to były, to, są, to były takie krótkie zrywy. Taka praca nad jedną rzeczą trwała dwa tygodnie miesiąc. Y, I no może miesiąc, ale też w, w trakcie tego miesiąca już potrafiłam zaczynać inną i kończyć y, y, y, jeszcze jedną. Y, Potem, jak robiłam reklamy, to rzadziej mm, i, i, i mniej czasu poświęcałam na to, ale to wynikało też z momentu, w którym byłam w swoim życiu, ponieważ miałam małe dzieci i jakby świadomie nie potrafiłam sobie wyobrazić tego, że wchodzę w formę filmową, ponieważ teraz jak zajmuję się filmami, to znikam na bardzo długie okresy czasu, tak całkowicie z, um, z radaru moich, y, moich najbliższych, um, albo zostawiam im wszystkie obowiązki domowe, nawet będąc w domu, bo wiem, że jak piszę, to muszę się zamknąć i usiąść y, do biurka, a żeby pisać, to muszę uprawiać sport, E, a, I muszę dobrze zjeść i muszę się dobrze wyspać. W związku z tym to jest o mnie teraz. Wiecie, o co chodzi. Już tak. nie, nie o tym, co moje dzieci potrzebują tak naprawdę i mój dom. I zleceniodawca. I zleceniodawca, z tak. E, powiedziałaś, że wybierasz z tego języka, który masz opanowany bardzo dobrze, języka, którego nauczyłaś się pracując nad teledyskami i reklamami. I wydaje mi się, że Infamia to był taki serial, w którym ten język teledysków, montażu szybkiego, no ale też po prostu muzyka miała duże znaczenie i, i, i z tego korzystałaś, no na całego, tak. co zresztą zostało docenione, bo to jest y, serial nagradzany, nominowany do Orła jako najlepszy serial fabularny, ale nagrodzony aż czterema statuetkami na Warsaw Serialcon 2024. Współreżyserowany y, z, z Kubą Czekajem, ale, y, ale to jest historia, która y, jeśli chodzi o język opowiadania, wydaje mi się bardzo y, y, twoja, w tym sensie, że y, zbudowana Twoich doświadczeń. Tak. Yy, tak. W Infami postanowiłam całkowicie skorzystać yy, z tych doświadczeń i opowiedzieć historię fabularną i emocjonalną, jednocześnie korzystając właśnie z, yy, w pełni z teledyskowego yy, menu, którym, yy, kt kt którym mogę yy, operować. Yy, dlatego też, że temat Um, i, i, i to, o czym opowiadamy o, i, i historia opowiadająca o nastolatkach, o rapie, o muzyce e, jak gdyby temu bardzo sprzyjała i wydała mi się najlepszą um, do opowiedzenia formą. Bo to też nie jest tak, że sobie wymyśliłam, zrobię taką formę i do tego dokleiłam, tylko, tylko, tylko wydało mi się to najlepszym um, z mojego zasobu E, zakupów, które mam w swoich torbach zakupionych <głos> przez życie produktów. <głos> no a jednocześnie okazało się, że to jest wspaniałe wejście w ten świat e, seriali, mm -hmm. e, z czego korzystasz e, do dzisiaj, be, będąc właśnie w, w, tym, e, w tym sposobie pracy serialowym, bo to też się przecież bardzo różni od e, robienia filmów, e, o filmach porozmawiamy, może tych, które będą w przyszłości, bo... Jak dotąd jest jeden, ten najważniejszy, tata, mm -hmm. e, również zauważony, też nagradzany i to jest e, opowieść, która e, powstawała w specyficznym momencie, bo zdaje się, że wtedy była pandemia, prawda, jak tak. pracowałaś e, nad tym. I e, to chyba musiało mieć też wpływ e, na sposób pracy. E, wtedy nad e, czymkolwiek e, twórca pracował, e, pracował inaczej niż... E, poza tym czasem pandemii. Jak to wyglądało przy tacie? No przede wszystkim podejrzewam, że gdyby nie pandemia, to ten film by nie powstał nigdy, dlatego że wszyscy się musieliśmy zatrzymać. I to zatrzymanie wymuszone przez pandemię spowodowało to, że um, no, musiałam zająć się czym innym, niż to, czym zajmowałam się do tej pory. I to był ten czas, kiedy y, rozwinęłam scenariusz, Pomagał mi przy tym Przemek Chruścieleski, który jest montażystą i który um, również ten um, film zmontował i pracowaliśmy um, nad scenariuszem po prostu rozmawiając um, online. To, to jest bardzo ciekawy sposób pracy, yy, bo nie tylko rozmawialiście online, ale rozmawialiście, zdaje się, jako, yy, on znaczy. jako bohater, tak, jak ty jako, jako postać też Tak, i, i tak. O, o, zamienialiśmy się, byliśmy różnymi yy, postaciami i graliśmy ze sobą te sceny. Yy. W ten sposób powstawały dialogi. Co jest fajne, to jest to, że na Zoomie można za nagrywać to, to wszystko. W związku z tym potem można to odsłuchiwać i brać sobie kawałeczki, bo nie zawsze z takiej sesji się da zapamiętać te różne rzeczy. Też potem nawet Eryk słuchał naszych sesji. Eryk Lubos, grający główną tak, rolę. I jakby dzięki temu oczywiście on tworzył swoją postać, ale jak myśmy sobie opowiadali przeszłość bohaterów, czy to coś wydarzyło wcześniej, albo ja zadawałam Przemkowi pytania, a on mi opowiadał jako bohater, żeby opowiedział mi o swojej pierwszej dziewczynie, albo i tak dalej, i tak dalej. No to były tak śmieszne te opowieści i historie, że już jakby był gotowy cały pakiet dla aktora, wiesz, tych wszystkich background stories, że tak powiem. Więc tak, pracowaliśmy y, y, na Zoomie dużo, y, utrudnieniem ogromnym i szokiem były dla mnie castingi, ponieważ zaczęliśmy castingi na Zoomie też. Y, y, i y, dzieciaki wysyłały, bo tutaj kluczowe były dzieci. Więc Dwie dzie młode aktorki. Dwie młode aktorki. Dziewczynki. Tak, dziewczynki. Wysy y, y, y, y, y, udało się zorganizować ogromny casting, taki, że dużo, dużo, dużo dzieci nagrywało się i wysyłały nam nagrania. I te nagrania były fantastyczne. To były naprawdę świetne nagrania. I potem już, jak trochę zelżała ta pandemia i zaczęliśmy się spotykać z tymi dziećmi, to się okazało, że to jest zupełnie co innego. To było dla mnie szokiem, bo żyjemy w takiej, e, takich czasach, kiedy ten świat cyfrowy, czyli dziecko plus kamerka w e, telefonie, tudzież w komputerze, szczególnie w pandemii, w czasie nauki online, to było najbardziej naturalne środowisko. I te dzieci się czuły tam fantastycznie, naturalnie, robiły rzeczy. W momencie, kiedy szczególnie po pandemii, po tym okresie znaleźliśmy się w studio, na łące, dziecko z dzieckiem. To było bardzo trudne. Te, ci ludzie nie potrafili nawiązać młodzi kontaktu ze mniej sobą. Mniej prawdziwe paradoksalnie dla M nich. Mniej prawdziwym świecie byli. I świat kontaktu z, drugiego, z drugim człowiekiem był dla nich kosmicznie trudną rzeczą, spinającą. Yy, w związku z tym to był ogromny szok poznawczy i to był taki moment, w którym się zastanawialiśmy, co ta pandemia... Wtedy z nami robi, ale koniec końców udało nam się znaleźć nasze bohaterki i już po zelżeniu obostrzeń nagrać nasz film. Ale w międzyczasie jeszcze to też wydaje mi się ciekawym etapem. E, wiem, że to było już e, jakiś czas temu. E, wracamy teraz do tego, ale po to, żeby opowiedzieć o twoim e, sposobie pracy i o takiej uważności e, wpisanej w ten sposób pracy nad e, filmami, e, bo praca z dziewczynkami też była y, taka uważna i, i, i powolna. Mhm. Prawda? Tak, one bardzo długo pracowały właśnie, pracowaliśmy bardzo długo online, y, spotykałyśmy się i rozmawiałyśmy o bohaterkach, rozmawiałyśmy, tworzyłyśmy te bohaterki, one robiły różne zadania, rysowały swoje rysunki, pamiętniczki jako te bohaterki, jako te postacie niejako tworzyły, to już będziemy taką tak jak się pracuje w demeto, to z e, dorosłymi aktorami, nie nazywając tego e, e, z dziećmi, i one same wymyślały trochę te postaci. Pod naszym kierunkiem, bo pracowałam jeszcze z Zosią Michalik, która jest psycholożką i pedagogką, i ym, i pod naszym kierunkiem one tworzyły te swoje postaci, a ja zmieniałam scenariusz pod kątem tego, kim one są i jak im te postaci lgną bardziej, wiesz, do ciał i do dusz. One też... Polina mieszka w Kijowie, czyli jedna z naszych bohaterek, dziewczynek, a Klaudia mieszka w Warszawie, więc one też bardzo długo się spotykały ze sobą online. Ale już jak się spotkały na żywo pierwszy raz, to... Mm, no to się spotkały jak tęskniące do siebie siostry. No i potem były dwa takie wyjazdy. Pierwszy właśnie, kiedy się poznały dziewczyny, wtedy się spotkaliśmy we cztery dziewczyny. Jeszcze nie wiedziałam, które są tymi dziewczynami, które wybierzemy. Były cztery dziewczynki. A potem już po wyborze Klaudii i Poliny pojechaliśmy, wnaliśmy dom i tam mieszkaliśmy ja dojeżdżałam, mieszkała tam Zosia, Eryk dojeżdżał, mieszkały dziewczynki i po prostu były razem i po prostu bawiły się w ten film z nami. To musiało mieć bardzo duży, duży wpływ i duże znaczenie, jeśli chodzi o to, co widzimy na ekranie. To jest też niezwykła historia w twojej drodze twórczej, taka naturalna też z drugiej strony można powiedzieć, bo ta opowieść, nie wspomniałyśmy teraz o tym, bo film od dawna można już oglądać, więc, więc zakładam, że duża część naszych słuchaczy i słuchaczek już widziała, ale przypomnijmy, że jest to opowieść o, o mężczyźnie, który ukraińską dziewczynkę razem z ze swoją córką e, zabiera właśnie do Ukrainy, jest kierowcą Tira, e, samotnie wychowującym właśnie dziecko. E, w związku z tym e, twoje doświadczenia pracy właśnie w Ukrainie e, wydaje mi się, że miały tutaj duże znaczenie. E, podobnie jak później, e, przy serialu Będziemy Mieszkać Razem, już w zupełnie innym momencie, prawda, historii. Jak ta historia naszych relacji polsko-ukraińskich, toczącej się wojny, przebiegała pomiędzy tymi dwoma projektami. Tatą mhm. i serialem Będziemy Mieszkać Razem. Bo to jakoś udało ci się zarejestrować dwa momenty w, w mhm. naszych relacjach, w naszym sposobie myślenia o, o świecie, o tym, co się dzieje za granicą. Przede wszystkim to się wzięło stąd, że ja bardzo często wyjeżdżałam do Kijowa, bo ja pracowałam dużo w Kijowie i robiłam tam reklamy jako zagraniczny reżyser, tak jak u nas przyjeżdżali Brytyjczycy e, i ludzie z Hollywoodu robić e, e, reklamy. Tak ja jeździłam do nich i bardzo się dobrze w tym Kijowie czułam i też bardzo się przyjaźniłam z filmowcami stamtąd i z artystami. Mam do nich ogromny szacunek, do ich wiedzy, do ich intelektu, do ich otwartości. Ale też do profesjonalizmu, to znaczy oczywiście zdarzały się mniej i bardziej profesjonalne jak gdyby, firmy, z którymi pracowałam, ale akurat family production, ci, z którymi e, zrobiłam tatę finalnie i, i, i część filmowców, to naprawdę był, to jest y, światowy poziom, jeżeli chodzi o pracę na y, planie i, y, i o filmowców. E, więc, a to był czas, kiedy w Polsce e, mm, no bardzo przykro się działo, jeżeli chodzi o e, to, jak w, tych Ukraińców tutaj traktowaliśmy. E, bardzo to było dla mnie zawsze bolesne. Stąd wyniknęło to, że w Tacie pojawił się ten temat ukraiński, bo to był jakby taki naturalny e, mój kierunek, e, w którym, moje naturalne środowisko, w którym e, przebywałam. I chciałam znaleźć, i chciałam o trochę taki zrobić moment tych dwóch krajów, które są obok siebie i w takich różnych sytuacjach. I są trochę jak te dwie siostry. E, I w, w, pobrzmiewają w tym filmie moje różne rozmowy z moimi przyjaciółmi z Kijowa i z Ukrainy. I potem e, oczywiście też robiliśmy dużo dokumentacji na wsi e, e, ukraińskiej, tuż za polską granicą, m, gdzie szukaliśmy tych miejsc, tych domów, tych ludzi, też e, dużo e, ludzi stamtąd, e, po prostu ludzi ze wsi okolicznych gra w tym filmie. No i jakby to wszystko z, z, zbiegło się z czasem, który był tuż przed wojną, przed, wo wojną nie tuż przed wojną, przed wybuchem pełnoskalowej e, wojny, bo ta wojna trwała już od dawna dla Ukraińców. I oni bardzo cierpieli z tego powodu już wtedy. No i w momencie, kiedy myśmy ten, tą pierwszą naszą układkę montażową tego dnia, kiedy ją pokazywaliśmy w, w Warnerze, który był naszym partnerem dystrybucyjnym, tego dnia wybuchła wojna pełnoskalowa i jak gdyby to zmieniło wszystko. No i przez to, że jednak te nasze kontakty były tak bardzo bliskie z filmowcami ukraińskimi, to się zaczęło, zaczął ten moment takiej usilnej pomocy. Oni przyjeżdżali, my im pomagaliśmy, pomagaliśmy wyciągnąć ludzi, umieścić w odpowiednich miejscach, przejechać z miejsca do miejsca, zaczepić się w Warszawie, pojechać do Londynu. Więc jakby Nagle trafiłam w taki sam środek takiej przerzutowej, że tak powiem, siatki i organizacji, która musiała sobie z tym wszystkim poradzić, ale też z emocjami tych osób, które u nas były, bo też w naszym domu mieszkały osoby bardzo długo potem jeszcze. E i jak dostałam propozycję y, y, zrobienia serialu Będziemy mieszkać razem. To nie była moja, to nie był mój scenariusz. Chciałam tylko zaznaczyć, tylko jakby był pomysł zrobienia takiego y, serialu, który trochę był na, wtedy pomysł był na y, pokłosiem tej euforii, jacy jesteśmy wspaniali że tak się zmieniliśmy, że tak pomagamy, że jesteśmy tacy braterscy, że mamy tyle serca, że z sercem na dłoni. Yy, I co dalej się ciekawego wydarzyło? Ja oczywiście staram się wszystkie moje, mm, moje doświadczenia, yy, do, które do tej pory miałam, żeby pomogły w, w, w, w, w tym, jaki ten serial będzie, yy, z tym, że tak jak mówię, nie, nie, nie miałam wpływu y, na to, jaki był scenariusz. Oczywiście mogłam go lekko dostosować, ale nie mogłam, jak to się mówi, wyrwać komuś kierownicy y, y, Robertowi, który to pisał, który też był bardzo związany z kolei z tym tematem i też go bardzo przeżywał, więc wszyscy bardzo przeżywali. E, co się wydarzyło w momencie, kiedy zrobiliśmy już ten serial i kiedy y, on się pojawił w telewizji, to już nie lubiliśmy Ukraińców? To jest właśnie, to jest właśnie y, ta, ta historia, o którą cię pytałam, bo te I, różne odcienie tak. tych relacji pomiędzy tymi dwoma projektami rzeczywiście, y, rzeczywiście się pojawiają i są bardzo różne. Tak, tak. Tak I to, jak społecznie, społeczny odbiór y, y, był obu tych projektów. Ani jeden, ani drugi nie jest projektem ukraińskim, czy proukraińskim, czy o Ukrainie. Broń Boże, nie. Jest o y, jakimś. Y, tata jest o wykluczeniu trochę. Y, wszelakim. Bo i Tirowiec, Michał, jest wykluczony. Te, te samochody, te parkingi, ta społeczność, która jest taką inną społecznością. Nieznaną nam na, kompletnie. Nieznaną nam kompletnie i wysadzoną trochę poza margines tego świata, jakim jest dom, miasto, rodzina. To są tacy ludzie, którzy są troszeczkę jak marynarze. Mm, trochę tacy nasi obcy. E, tak samo... E, ci Ukraińcy, którzy też byli naszymi obcymi, to mnie interesowało wtedy. I to, to zupełny przypadek, czy też zbieg tych wszystkich wydarzeń, którymi się interesowałam, sprawiał, że doszliśmy do tego miejsca, w którym jak zrobiliśmy Będziemy Mieszkać Razem, to się okazało, że yy, no, wtedy ten z do dużym hejtem się spotkał. Yy, I... Yy. Jakie były. Hmm, podajmy jeden tylko dla porządku, skoro, skoro o tym wspominasz, yy, te wyrazy yy, nieakceptacji tej opowieści twojej tego, yy, tego serialu? Wiesz co, no głównie to są. Yy, yy, to był atak Botów. Na yy, strony, nie wiem, takie jak Film łeb, czy takie masowe e, przyznawanie jedynek, e, komentarze w internecie, które były wysyłane przez e, konta wyglądające na stworzone przed chwileczką. E, to bardzo przykre komentarze. E, tylko po to, żeby zaatakować tytuł, prawda? Tylko po to, żeby zaatakować tytuł. Jak dużo y, czasu twojego y, działania, tak powiedzmy, już nie, nie tylko twórczego, zajmuje, jeśli jesteś w stanie to określić, taka praca związana, z, związana z, ze zwracaniem uwagi na problemy, z takim działaniem społecznym, bo to jest jakoś tam widoczne na twoim profilu społecznościowym na Facebooku, mhm. tematy związane właśnie z wykluczeniem, wykluczeniem, które, nie wspomniałyśmy o tym, ale też y, pojawiają się w infami, mhm. y, z pomaganiem, potrzebującym, y, to są sprawy, które gdzieś y, przewijają się y, przez twoje życie, przez twoją działalność. Dla takiej obserwatorki jak ja, która nie, mhm. nie jest bardzo blisko ciebie, a jak to jest w twoim życiu takim codziennym? Czy to jest dla ciebie coś naturalnego? Czy jakoś wygospodarowujesz ten czas? Czy czujesz się w obowiązku jako osoba, która ma dostęp do tej y, opowieści, jaką niesie w kinach, y, w stacjach? Ja myślę, że wiesz, gdzieś jestem taką społeczniarą z natury po prostu. Ja też y, y, przed dziennikarstwem, moimi pierwszymi studiami była polityka społeczna. Y, y, więc jakby... Y, y, w, w, w, jestem wykształcona społecznie, że tak powiem. Um, I gdzieś bardzo u, u, uwrażliwiona i myślę, że to są dla mnie takie bardzo uh, ważne tematy. Oglądanie świata dookoła i jego zmian i Um, szukanie tych miejsc, w których um, są jakieś luki i dziury i wertepy, na których się potykamy, więc myślę, że z tego to wynika. Kiedy poprosiłam cię y, przed naszym spotkaniem o listę lektur, takich, które cię poruszają, y, książek y, tych, które są dla ciebie ważne, aktualnie, jak się domyślam, z tej listy, to, to są te tytuły, które teraz, za chwilę je wymienię, ale na tej liście między innymi jest książka Karawana Kryzysu za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej. Lindy Polman. Mhm. To jest ta książka, która jest związana też mocno z, z tym tematem, o którym wspomniałaś. To jest ważna lektura dla ciebie od dawna? E, wiesz co, ja to niedawno przeczytałam. To nie jest, nie jest nowa książka, no ale jak, się mnie, jak mnie zapytałaś, co mnie najbardziej ostatnio poruszyło, to um, no myślę, że mnie bardzo porusza ostatnio naprawdę najmocniej literatura faktu. Yy, już rzadko jest tak, że yy, takie fiction stories mnie tak mocno ruszają. A ta powieść absolutnie, nie powieść, tak, ta, ten reportaż absolutnie mnie wysadził z butów. Tak yy, całkowicie mnie rozłożył na łopatki. Też dlatego, że weszłam do świata y, razem z, z, to, z tą historią, którego nie znałam zupełnie i który przeczuwałam gdzieś, ale naprawdę nie wiedziałam, jak to, jak to wygląda. Y, to jest y, y, historia o pomocy właśnie, o ngo i o y, y, y, przemyśle niesienia pomocy, o pieniądzach robionych na pomocy i o y, w pułapkach humanitaryzmu. Bardzo to jest interesujące, ale też wywołujące ogromny dyskomfort i ogromny taki konflikt moralny, i konflikt yy, yy, dotyczący tego, jak, jak żyć, jak się ustawić w świecie, jak na niego patrzeć. To jest coś takiego bardzo porażającego. Ważna lektura dla, dla wszystkich, którzy, którzy chcą pomagać, też, prawda? Na tej liście jest sporo tytułów, które, jak się domyślam, yy, są yy, związane również z Twoją pracą nad Piekłem Kobiet. Bo tam... Tak, to właśnie Ci wysłałam jako, Taką listę, tak. którą dopiekła kobiet, bo wiedziałam, że będziemy rozmawiać o opiekę tak. kobiet, więc ona tutaj jakby wylądowała dlatego u Ciebie. E, tak jest, więc e, dla zainteresowanych e, można powiedzieć, że tu pojawia się e, i coś związanego z Zofią Stryjeńską. E, i rzeczy dotyczące wolności, równości, ale na koniec też wydaje mi się, że ważne, żeby wspomnieć, że na, na liście książek ważnych dla ciebie są lata, a nie no. mhm. I, I wspominam o tym, bo, bo to jakoś prowadzi moje skojarzenia do do pytania o filmy fabularne jednak, mimo że to autofikcja, mm -hmm. auto związana z biografią autorki, to jednak daleka od dokumentu. Mm -hmm. Jak to będzie z tymi fabułami? Bo był tata, film, który zrobił bardzo wielki apetyt wśród twoich fanów i widzów. Czy planujesz filmy fabularne? pracuję teraz nad dwoma um, filmami. Jeden z nich jest oparty na prawdziwej historii, która się wydarzyła i jest oparty na, jest oparty na reportażu. E, więc tutaj łączę troszeczkę e, to non-fiction z fiction e, i, i będzie to historia fabularna, natomiast nie będzie ona taką e, prostą opowieścią e, opowiadającą tę historię, która się wydarzyła. E, tylko będzie się będzie dotyczyła narracji i tego, jak człowiek ginie za narracją. E myślę, że będzie to um, film, który mimo że opowiada historię e z e lat 90. E będzie dotyczył bardzo współczesnej rzeczy, czyli e tego, jak e kształtowany przez media wizerunek. E powoduje może sprawić to, że osoba zostanie w nim uwięziona. Czekamy zatem na ten film. Brzmi obiecująco. Anna Maliszewska była gościnią o wszystkim z kulturą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Mozart odbył 17 podróży. Niemal trzecią część życia spędził na szlaku. W niezliczonych oberżach, gastchowach.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 Jak go zarejestrować i dopasować do filmu? Jak powstawały nagrania do języków z wody, czyli instalacji audiowizualnej,